Trochę jest leciutką przesadą, wydaje mi się, ta dyskusja na temat tego, że Petty Jenkins jest pierwszą kobietą w kinie superbohaterskim, bo jeżeli dobrze pamiętacie, to z kinem wyreżyserowanym przez kobiety mieliśmy już do czynienia chociażby przy okazji pani Shera Strefy Wojny. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia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 teoretycznie pewne odwrócenie ról, gdzie Steve momentami jest traktowany jako taki obiekt seksualny. Mamy taką scenę chociażby na przykład, jak on paraduje przed Dajoną nago i, i widać to jego skrępowanie, no bo dla niej no on, można powiedzieć, jest piękną istotą i jak w którymś momencie pada, ona przestudiowała dziesiąt tomów o zachowaniach seksualnych ludzi i jej to absolutnie nie krępuje, a, a dla niego jest to sytuacja niekomfortowa i niewygodna, ale ta relacja od samego początku do samego końca jest całkiem fajnie poprowadzona. To nie jest taki, wiecie, typowy wątek romantyczny, który no to też nie jest żadne zaskoczenie też się gdzieś tam wkrada ale jest to naprawdę ciekawie poprowadzone i widać to, że oni docierają się można powiedzieć w toku całej tej historii nawet jeżeli się nie rozumieją no to jedno i drugie stara się wyjść drugiej strony naprzeciw i zrozumieć rację tej drugiej strony, gdzieś tam się dostosować zmienić pewne podejście i to jest naprawdę ciekawe i niestety wydaje mi się, że finał tego wątku trochę gaśnie, trochę się gubi w całej tej finałowej zadymie. Trochę szkoda z mojego punktu widzenia, bo wydaje mi się, że gdyby ten finał zrobić kameralnym, to wyszłoby temu filmowi na dobre. No i kończąc ten przydługi podcast, bo w zasadzie chciałem mówić króciutko, a się znów rozgadałem... Ja oceniam Wonder Woman ogólnie pozytywnie, przy czym to jest przyjemny film, spędziłem 140 minut w kinie bardzo przyjemnie, bardzo miło mi się całość oglądało, natomiast no wydaje mi się, że to nie jest film, który wnosi do gatunku jakoś wiele świeżości. Sam fakt, że mamy tutaj do czynienia z kobiecą bohaterką, no to jest rzecz fajna, interesująca, szczególnie tak jak wspomniałem z punktu widzenia relacji damsko-męskiej, która tutaj jest fajnie poprowadzona, ale, ale mówię, to mam wątpliwości, czy to samo w sobie jest jak, jakąś taką wartością dodaną. Historia jest w porządku, realizacyjnie jest w porządku, Myślę, że za jakiś czas niewiele z tego filmu będę pamiętał poza właśnie dwoma postaciami w głównych rolach, czyli Galgado i Chris'em Pine'em, którzy naprawdę tutaj w dużej mierze zrobili ten film. I wydaje mi się, że gdyby, gdyby nie oni, to odbiór o całościowy tego filmu byłby dużo gorszy. No ale... Cóż, ja liczę, że dostaniemy sequel i że dostaniemy naprawdę jakiś ciekawy film widać, że DC jest no, mocno chaotyczny w tym swoim podejściu do, do całego tego swo swojego uniwersum, więc trudno mi powiedzieć, jak ten sequel może wyglądać w ogóle, z czym możemy tutaj mieć do czynienia. No cóż, przyszłość pokaże, tak jak mówię, film zarobił bardzo dobrze, co mam nadzieję pokaże włodarzom studiów, że czasem takie teoretyczne ryzyko się opłaca. Dla mnie porządna produkcja i Warto dać szansę i obejrzeć to w kinie, jeżeli lubicie kino superbohaterskie. Natomiast też otwarcie powiem, że jeżeli jakimś wielkim fanem filmów z tego gatunku nie jesteście, to spokojnie możecie go ominąć, bo, bo naprawdę nie uważam, żeby ten film wnosił jakąś taką ożywcą świeżość do tego gatunku. Porządna produkcja. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.